To są informacje Polskiego Radia 24. Sprawca wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, przyznał się do winy. Prokuratura będzie wnioskować o tymczasowy areszt. Polskie F-16 przechwyciły rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Uniwersytet Morski w Gdyni ogłosił przetarg na budowę następcy Daru Młodzieży. Nowy żaglowiec ma zacząć powstawać w przyszłym roku. Minęła 20. Radosław Siennicki, zapraszam. Prokuratura zapowiada wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny, który śmiertelnie potrącił posła Łukasza Litewka. Dziś 57-latek został przesłuchany i usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, mówi Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, zarówno w fazie tego pierwszego przesłuchania na policji, jak i teraz w ramach dopiero co zakończonej czynności przed prokuratorem. Złożył dosyć obszerne wyjaśnienia, odniósł się do przebiegu tego zajścia w ocenie prokuratora. Część z jego oświadczeń budzi wątpliwości. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj w Dąbrowie Górniczej na Śląsku. Poseł Łukasz Litewka został potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Sekcja zwłok wykazała, że polityk zmarł wskutek wykrwawienia. Miał 36 lat. Polskie F-16 przechwyciły dwa rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem. Do incydentu doszło po godzinie 13.30 w odległości około 130 km od Łeby. Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie doszło, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Koryszewski. Można powiedzieć, że byliśmy w miejscu,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 Po pięciu miesiącach udało się znaleźć telefon Danusi z Jeleniej górę. W grudniu ubiegłego roku jedenastolatka została zamordowana przez dwunastolatkę.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 o czym mówił Maciej Ryłkiewicz z Polskiego Radia Wrocław. Być może już za miesiąc wiadomo będzie, kto wybuduje następcę daru młodzieży. Uniwersytet Morski w Gdyni ogłosił przetarg w tej sprawie. Żaglowiec ma być zaprojektowany z myślą o najwyższych standardach szkoleniowych dla studentów i załogi, mówi dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich Dariusz Jellonek.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 Uczelnia podała, że na pokładzie statku znajdzie się miejsce dla 169 osób, w tym 33 członków załogi oraz kadetów. Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę nowego żaglowca planowane jest jeszcze w tym roku. W 2027 rozpoczną się prace produkcyjne, w tym cięcie blach oraz położenie stępki. To były informacje Polskiego Radia 24. Jutro w całym kraju sporo chmur, ale na południu i w centrum możliwe też rozpogodzenia. Na północy miejscami przelotne opady deszczu. W województwach zachodniopomorskim i pomorskim będą także obowiązywać ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Temperatura wyniesie od 10 stopni Celsjusza na wybrzeżu i Kaszubach, przez 17 w centrum, do 21 na południu. Tu Polskie Radio 24 jest 6 minut po 20. Wieczór w Polskim Radiu 24. I tak jak Państwo usłyszeli, Sylwia Urban już razem z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tałant dujsze nie jest już trenerem Industrii Kielce, ponieważ sam jestem Kielczeninem. to muszę zapytać, czy to prawda, co się wydarzyło, bo moje serduszko płacze? Tak, niestety to prawda. Ja też bardzo żałuję, bo ja z kolei jestem piłkarką ręczną, więc <laughs> również mam taki do tego stosunek. Bardzo żałuję, no ale z drugiej strony... Trzeba jakoś sobie będzie poradzić bez talanta Dujszebajewa, zostaje Krzysztof Liewski, więc chyba dalej wszystko będzie tak, jak było do tej pory, a talant Bajew zajmie się już tylko reprezentacją Francji. Więcej w magazynie sportowym. Zapraszamy.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 powierzonych środków. Odbyła się konstruktywna dyskusja, w wyniku której uzgodniono konieczność pilnego uporządkowania zasad współpracy sponsorskiej oraz wykorzystanie wizerunku sponsorów, a także rozporządzania tymże wizerunkiem. Ostatnia konkluzja tego spotkania to niniejszym uczestnicy spotkania na Stadionie Narodowym, w którym wzięli udział przedstawiciele związków sportowych oraz świata olimpizmu wzywamy prezesa Radosława Piesiewicza do niezwłocznego złożenia dymisji pełnionej funkcji. Prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Tomasz Kwiecień jest jednak realistą. To nie będzie takie proste, bo i statut i regulaminy Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie ułatwiają takich procedur. Ale oczywiście myślę, że po pierwsze to wezwanie prezesa Piesiewicza do dymisji być może poskutkuje, a jeżeli nie, no to jedynie walne zgromadzenie PKOL-u może to spowodować, że, że przestanie pełnić tę funkcję. Wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu Piotr Pustelnik przyznał, że polskie środowisko sportowe znalazło się w głębokim kryzysie, ale poniekąd samo jest sobie winne. Czuję się poniekąd trochę odpowiedzialny za to, co się stało, bo jestem członkiem zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i wiem że od dłuższego czasu to, co się dzieje w Polskim Komitecie Olimpijskim mi się nie podoba. Nie podoba się także wielu moim kolegom, ale z uwagi na z zasady demokracji, jakie panują w Polskim Komitecie Olimpijskim, nie jesteśmy w stanie swoich racji przeforsować. Ja po prostu za zachęcam moich kolegów w zarządzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i w Prezydium, do tego, żeby jeszcze raz przemyśleć, czy naprawdę idziemy w dobrą stronę, czy naprawdę w tą stronę powinien iść Polski Komitet Olimpijski, czy tak powinien wyglądać współpraca Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze sportowcami. I jeżeli nie, to mamy pełne prawo do tego, żeby tę sytuację zmienić. Problem odwagi jest w moim sporcie podstawowym dlatego uważam, że musimy to zrobić. Sport Polski tego od nas oczekuje. Cóż, sytuacja łatwa nie jest, tym bardziej, że wczoraj prezes Piesiewicz poinformował, że nie zamierza się podawać do dymisji i będzie kandydował w kolejnych wyborach na szefa PKO w 2027 roku. Magdalena głodek Kliszewska została w tiranie mistrzynią Europy w zapasach. W finale kategorii 57 kg wygrała z turczynką Elwirą Selmujany. Klubowy trener polki Adam Blok jest dumny ze swojej podopiecznej. Największy sukces Magdy oczywiście. Pierwszy medal mistrzostw Europy, seniorek Boś miała w grupach juniorowskich, medale i młodzieżowych, była mistrzynią świata i Europy. No wystarczy fenomenalny, jak to powiedzieć, walka o złoty medal bardzo mocno przyczynką, medalistką wielokrotną, wczesnie wygrana z Ukrainką, Norweszką, Szwedką. No cudowne zawody naszej zawodniczki. No i złoty medal. Zaraz usłyszymy Mazurka Dąbrowskiego w kategorii mękińskiej. No bardzo ważny i dobry blogdowski, że w dobrym kierunku. Ja jestem mega szczęśliwy. Myślę, że Magda jeszcze bardziej, ale myślę, że dopiero co do nich dojdzie, co się wydarzyło. Z kolei Natalia Kubat w wadze 65 kg wygrała z francuską Iris Thibault i zdobyła medal brązowy. Natomiast Roxana Zasina w wadze 53 przegrała walkę o brązowy medal z Niemką Aniką Wendle przez położenie na łopatki, mimo że prowadziła 3 do 2. To oznacza, że zakończyła mistrzostwa na piątym miejscu. W rywalizacji zapaśników Patryk Ołęczyn wygrał z Rumunem Benjaminem Beite. 4 do 0 w kategorii do 70 kg, ale w ćwierćfinale przegrał z Mołdawianinem Aleksandrem Gajdarlim. 2 do 12. Na szczęście Mołdawianin awansował do finału, więc Ołęczyn będzie jutro walczyć w repasażu z Bułgarem Mikijajem Najmem. Jeżeli wygra, to w pojedynku o brąz spotka się z pochodzącym z Rosji, a reprezentującym Węgry Ismailem Muskajewem. Magdalena Fręch odpadła z turnieju tenisowego w Madrycie. W meczu drugiej rundy przegrała z Argentynką solaną sierą 2-6-1-6. do 6. W tym turnieju grają także tenisiści i niestety Hubert Hurka, czy też w drugiej rundzie uległ Włochowi Lorenzo Musetiemu 4-6-6-7. Przypomnę, że wczoraj do trzeciej rundy awansowała Iga Świątek po zwycięstwie nad Ukrainką Darią Snigur 6-1-6-2, zaś Magdalinet odpadła po porażce z Amerykanką Iwą Jowić 4-6-1-6. do 6. Jutro Świątek zagra z Amerykanką Anli o awans do jednej ósmej finału. Talent Duj Szybajew nie jest już trenerem piłkarzy ręcznych Industrii Kielcem. Drużynę poprowadzi do końca sezonu jego dotychczasowy asystent Krzysztof Lijewski. W kończącym się sezonie Kielczanom pozostała już tylko walka o Mistrzostwo Polskim. Żółto-biało-niebiescy z rozgrywek Ligi Mistrzów zostali wyeliminowani w jednej ósmej finału przez węgierski Pikseget, a w półfinale Pucharu Polski przegrali z odwiecznym rywalem Orlenem Wisłą-Płock, mówi PO prezesa zarządu KS Iskra Kielce.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 Talant Dujszebajew pracował z kieleckimi szczypiornistami od 2014 roku. Prowadzona przez niego drużyna w 2016 roku wygrała Ligę Mistrzów, w 2015 zdobyła medal brązowy, a w 2022 i 2023 srebrne. Jego podopieczni dziesięciokrotnie sięgnęli po Mistrzostwo Kraju, ośmiokrotnie po Puchar Polski, a w 2025 roku po Super Puchar Polski. Na ten moment możemy trenerowi podziękować, głośno podkreślając to, bo takiego trenera, który pracowałby 12 lat w tym klubie nigdy nie było, to tak naprawdę jest blisko 20% całej historii naszego klubu. Na pewno trener zasłużył również i na godne pożegnanie i na pewno na to również znajdzie się dobry moment. Talent Dujszebajew od 24 lutego tego roku jest selekcjonerem reprezentacji Francji piłkarzy ręcznych. Tymczasem w pierwszym meczu 30. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Zagłębie Lubin przegrało z Brugbetem Termaliką Nieciecza 1 do 2. Dziś także piłkarze Jagieloni Białystok zagrają z Górnikiem Zabrze. Oba zespoły mają po 46 punktów i zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce ze stratą trzech punktów do lidera poznańskiego Lecha. Szkoleniowiec Dumy Podlasia Adrian Siemieniec spodziewa się dobrego widowiska na stadionie przy ulicy Słonecznej. Uważam, że górnik ma bardzo dobrych piłkarzy. Uważam, że jest dobrze zbalansowany, jeżeli chodzi o, o rolę na boisku. Stwarzają dużo sytuacji tak? i są zespołem groźnym w ofensywie. I to też bierze się z tego, że jakoś indywidualny zawodnik jest po, po prostu na bardzo dobrym poziomie. I wielokrotnie już to powtarzali i też dzisiaj są w dobrym momencie podekscytowanie u nas jest, bo duży mecz przed nami. Mamy tego świadomość nie tylko z perspektywy tabeli, ale myślę, że no, dwa bardzo silne zespoły się spotkają. Początek meczu o 20.30, a więc już za spełna kwadrans. A skoro mowa o piłce nożnej, to warto wspomnieć o tegorocznych Mistrzostwach Świata w Ameryce Północnej, do których pozostało już tylko 48 dni. Jak wiadomo, Polacy w nich nie zagrają, bo przegrali finał barażu ze Szwedami, na mundial nie awansowali też Włosi, ale niektórzy w Stanach Zjednoczonych proponują, żeby zastąpili w tych mistrzostwach Iran. Tymczasem sekretarz stanu USA, Marco Rubio, oświadczył, że Waszyngton nie wnosi sprzeciwu wobec udziału irańskich piłkarzy w mistrzostwach. Dodał jednak, iż zawodnicy nie będą mogli zabrać ze sobą osób powiązanych z Korpusem Strażników Rewolucji. Islamskiej oczywiście. Więcej na ten temat wie Jan Pachlowski. Dobry wieczór, Janku. To jak jest z tymi Irańczykami? No i oczywiście z Włochami? Przede wszystkim bardzo dużo, niestety. To podkreślam, niestety mówimy w perspektywie tego mundialu, nawiązując do polityki, bo ona teraz jednak dominuje nad sportem w przypadku tej imprezy, która zbliża się, przypomnę, inauguracja 11 lipiec Mexico City. E, tutaj FIFA przede wszystkim nie planuje zastąpić Iranu Włochami podczas tegorocznych mistrzostw świata. No i bo tutaj zrobiła się też taka swojego rodzaju nawet w, w sensacja, bo taką zmianę zaproponował specjalny wysłannik Donalda Trumpa i tutaj chodzi o specjalnego wysłannika do spraw globalnego partnerstwa Paolo Zampoli, już nazwisko państwu pewnie bardzo dużo mówi. To jest z pochodzenia Włoch. I on powiedział Financial Times między innymi. Potwierdzam, że zasugerowałem Donaldowi Trumpowi oraz Gianni Infantino, aby to Włochy zastąpiły Iran w Mistrzostwach Świata. Jestem z pochodzenia Włochem i spełnieniem marzeń byłoby zobaczenie Azurich na turnieju organizowanym przez Stany Zjednoczone. FIFA tutaj nie skomentowała oficjalnie Propozycji Zampoliego, bliskiego współpracownika Donalda Trumpa, ale przypomniało oświadczenie wydane w zeszłym tygodniu przez prezydenta FIBA Gianni Fadiego, który stwierdził, że ma nadzieję, że Iran przyjedzie. Z kolei Iran w odpowiedzi na słowa Zampoliego oświadczył, że propozycja ta świadczy o moralnym bankructwie Stanów Zjednoczonych. Wielkość we futbolu Włochy wywalczyły na boisku, a nie dzięki politycznym przywilejom. Czytamy tutaj w serwisie X. I również krytycznie w ogóle do tej propozycji współpracownika Donalda Trumpa odnieśli się czołowi włoscy politycy. И тетцы. Natomiast w Białym Domu tutaj dziennikarze zapytali o tę kwestię. Ze strony USA nie padły żadne słowa sugerujące, że nie mogą przyjechać, podkreślał Marco Rubio. I tutaj prezydent Donald Trump również oświadczył w tej samej rozmowie z dziennikarzami, bo tam byli i Rubio, między innymi właśnie i Donald Trump, że jego administracja nie chciałaby zaszkodzić sportowcom. Problem w przypadku Iranu nie dotyczy ich sportowców. Chodzi o niektóre z pozostałych osób, które chciałyby ze sobą zabrać, a część z nich ma powiązania z Korpusem rewolucji istamskiej. Być może nie będziemy mogli wpuścić ich na nasze terytorium, ale nie dotyczy to samych sportowców. I tutaj zgodnie właśnie w taki sposób mówili i Marco Rubio i Donald Trump. Iran z jednej strony deklaruje, że chce przyjechać, no ale też mówił kilkakrotnie, że w obecnej sytuacji nie wyobraża sobie, jak to będzie wyglądać. I to są kolejne rozmowy pokojowe. Myślę, że to jest bardzo rozwojowa sytuacja i będziemy się jej przyglądać. I tutaj, tak naprawdę, chyba jeszcze wszystko może się zdarzyć. Oczywiście, że tak, Janku, ale ty także śledzisz koszykarską ligę NBA, a w niej Jeremy Sochan wciąż bez debiutu w playoffach. Nasz koszykarz kolejny raz nie dostał szans od trenera Majka Brauna w przegranym przez Knicks spotkaniu pierwszej rundy play w Atlancie przeciwko Hawks 108 do 109. To druga porażka z rzędu Nowojorczyków różnicą jednego punktu. W serii do czterech wygranych Hawks objęli prowadzenie 2 do 1, więc jest. kiedy możemy spodziewać się na parkiecie Polaka? Halo Janku. Hmm. Janek nas y, nie słyszy. Y, trudno. Halo? Y, teraz nas słyszysz? Halo. Halo. Jakieś problemy na łączach, proszę Państwa. W każdym razie zespół z Nowego Jorku, którego koszykarzem jest Jeremy Sochan, przegrał kolejny mecz w lidze NBA. Powtórzę, dziś z Atlantą Hawks 108 do 109 i w serii do czterech wygranych w playoffach przegrywa 1 do 2. Miejmy nadzieję, że już niedługo Polak zagości na parkiecie i jeszcze raz spróbujemy wywołać Janka Pachlow, Janek jesteś? Tak, coś w tym no to No to, to, to, to króciutko opowiedz, bo już mamy bardzo mało czasu. Opowiedz właśnie o NBA i o Jeremim Sochanie i o Nowojorczykach. Przede wszystkim tutaj warto podkreślić, że cały czas sprawdzają się te prognozy przedsezonowe, bo było mówione, że Sochan na parkiet wejdzie, on nie jest w całej rotacji Nix. w momencie, kiedy wynik będzie rozstrzygnięty, a ta rywalizacja nix hokes raz, że przebiega sensacyjnie, dwa jest, że rzeczywiście na noże, no i tutaj Sochan wszystko ogląda z perspektywy ławki rezerwowych, tutaj zwycięstwo 109 do 108, Hoax drugi raz z rzędu, tak jak podkreślamy, wygrają, wygrają różnicą jednego punktu, decyduje ostatnia akcja meczu w wykonaniu CJ McNulla. To jest teraz gwiazda tej rywalizacji. Niks prowadzą. E, przepraszam, e, Atlanta niespodziewanie, bo tu nie jest faworytem, prowadzi dwa do jednego. Posłuchajmy, co powiedział Macnollum i też w ogóle posłuchajmy wersji radiowej, jak ta akcja o zwycięstwie Hawks wyglądała. Świetnie rozegraliśmy naszą ostatnią akcję, po której zdobyliśmy punkty. Szczególnie pracujemy nad tym na treningach. To dzięki temu doszedłem do świetnej pozycji rzutowej i okazałem się skuteczny. Dziś kolejne dwa mecze, widzę NBA, eh, Rackets, Lakers i eh, Minnesota Trailblazers, eh, San Antonio Spurs. Janku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. W magazynie sportowym zmieniamy teraz diametralnie dyscyplinę i będziemy rozmawiać o narciarstwie alpejskim. Naszym telefonicznym gościem jest Marcin Orłowski, trener maryny gąsienicy Daniel. Dobry wieczór Marcinie. Dobry wieczór. Słyszałam, że byłeś dzisiaj na rybach. Brały? Nie, niestety nie. Niestety nie. Jest to, że tak powiem, jestem początkujący bardzo mocno. Jeden z, ze znajomych mnie ciągnął w to i jest to dość fajne, aczkolwiek dzisiaj nie udało się nic złowić. Ach, to szkoda, no ale na pewno nie jesteś początkującym trenerem narciarstwa alpejskiego. Siedzisz w tym sporcie już wiele, wiele lat. Powiedz, co z Maryną się w tym momencie dzieje, bo wiemy, że pod koniec sezonu doznała kontuzji. Zdaje się taki tak. samy jak Lindsay Von. Nie, nie. Pierwszej, nie, nie, ale, pierwszej. Tak, nie mówię o tej nie. drugiej na igrzyskach, ale mówię tej pierwszej, o zerwaniu więzadła. Nie, tutaj też, też aż nie. tak dramatycznie nie było. Wszystko skończyło się, powiedzmy, dobrze było uszkodzenie acela, czyli więzadła krzyżowego, ale po leczeniu zachowawczym i intensywnej rehabilitacji Maryna aktualnie ma zielone światło na wyjazd na narty końcem maja od doktorów, więc wygląda wszystko nieźle. A gdzie wyjeżdżacie na narty końcem maja? ma zielone światło, ale... Wiemy, więc, Ma Mar Marcinie, jeśli mnie słyszysz, to bardzo Cię proszę, zmień mnie miejsce, w którym jesteś, bo uciekła nam łączność z Tobą, więc nie usłyszeliśmy, dokąd wyjeżdżacie na Narty w maju. W maju dostaliśmy zielone światło od lekarzy na wyjazd na Narty, na powrót na Stok, ale nie planujemy w maju wracać na Narty. Myślę, że wrócimy dopiero w pierwszej połowie czerwca. Prawdopodobnie będzie to Francja. Francja, czyli na lodowiec, bo z reguły zawsze wyjeżdżaliście gdzieś do Ameryki Południowej, prawda? Znaczy to w późniejszym terminie, m, dopiero końcem sierpnia, na, na tak naprawdę na wrzesień, wybieramy się do Argentyny znowu, a, a teraz, że tak powiem, przez to, że skończyliśmy wcześniej sezon, to te dni, które mieliśmy zaplanowane na śniegu w marcu i w kwietniu musieliśmy z nich zrezygnować. Więc troszeczkę więcej zrobimy w czerwcu na właśnie na lodowcu we Francji. Mhm. A czy Maryna teraz jest już w jakimś treningu? Czy jeszcze wciąż po sezonie i po kontuzji odpoczywa? No, ciężko to nazwać odpoczynkiem, bo, bo została postawiona w nowej sytuacji chy, rehabilitacji, która wy, wymagała jakiegoś treningu. I można powiedzieć, że jest na, na końcu treningu rehabilitacyjnego. A od początku maja zaczniemy już powiedzmy na 100% trening przygotowawczy. Mhm. Więc ta, ta przerwa była trochę skrócona lub niestety została poświęcona na, na rehabilitację, a nie na odpoczynek. No szkoda, że nie mogła brać udziału w finałowych zawodach Pucharu Świata, prawda? Bo to zawsze fajna impreza, w której startują najlepsze Alpejki, a Maryna do tych Alpejek, zwłaszcza w konkurencji giganta, się zalicza. Tak, po Igrzyskach tak naprawdę już żadnego giganta nie wystartowała, więc opuściliśmy dwa giganty z Pucharu Świata i tak jak powiedziałaś, szkoda, bo, bo Maryna mogła tam walczyć o bardzo wysokie miejsca. A teraz aktualnie go staramy się przebić, przekuć ten, to, co się wydarzyło na, na jakiś plus, więc e, też poczuliśmy po raz kolejny, co to znaczy być odsuniętym z, od startu ze, ze względu na zdrowie, więc ta... Ta motywacja i chęć do tego, żeby znowu wrócić w ZELDEN silnym jest, jest duża. Czyli większy apetyt na jazdę na nartach. No dobrze, e, za Wami sezon olimpijski. Przed Wami kolejny sezon. Jakie cele stawiacie sobie na ten nowy sezon? Zakładając oczywiście, że wszystko będzie dobrze, bez kontuzji, bez jakichkolwiek problemów. A czy Pierwszym celem jest to, żeby się bardzo dobrze do niego przygotować i, i żeby być konkurencyjnym już na pierwszych zawodach w ZELDEN. A wiadomo, w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata, które się odbiorą w on To będzie kolejna duża impreza na, na naszej drodze, więc będziemy się chcieli tam przygotować jak najlepiej. Aczkolwiek dla nas każdy Puchar świata też jest bardzo ważny, więc jeżeli chodzi o, o cele, no to na pewno w pierwszej kolejności Mistrzostwa Świata, ale bardzo blisko, jak, jak nierównorzędne są pochary światła również dla nas. Mm -hmm. Teraz zadam ci pytanie, które powinnam teoretycznie zadać Marynie, ale ponieważ rozmawiam z tobą, więc ty je usłyszysz. Maryna powiedziała po ubiegłym sezonie, a w zasadzie w trakcie chyba sezonu, kiedy ktoś ją pytał, czy nie ma już dość narciarstwa i czy po igrzyskach zamierza zakończyć karierę, powiedziała, że ona absolutnie nie ma dosyć narciarstwa, że bardzo chętnie trenuje, że bardzo chętnie startuje. Tyle tylko, że coraz trudniej jest jej być tak długo poza domem. Więc czy rzeczywiście tak jest według ciebie i czy można coś zrobić, żeby Maryna nie odczuwała tak braku domu, będąc gdzieś na zawodach? To tak, jakby zadać pytanie do niej, i odpowiedź też od niej powinna paść, ale z mojej strony wygląda to tak, no bo jestem z nią od iluś nastu lat, tak naprawdę, hmm, trenujemy wspólnie, więc na pewno ten okres przygotowawczy, gdzie, gdzie tutaj w Polsce panuje ładna pogoda, jest, jest lato, a my w tym czasie musimy wyjechać na miesiąc do Argentyny, gdzie, gdzie stricte tylko trenujemy i nic więcej nie robimy. No to jest jakieś poczucie, że ten czas tutaj w Polsce nam trochę ucieka, i, i to jest trudne, bo. W Moje ocenie jest tak, jak wrzuszy sezon, że zaczną się zawody w zelden, a, a w szczególności już dojedziemy do grudnia, to to wtedy jest dużo łatwiej, jeżeli już zaczynamy startować. A trening się łączy z poświęceniami, z wyrzeczeniami i, i to jest jakby najtrudniejszy okres w, w Trakcie sezonu. No ale cóż, miejmy nadzieję, że przede wszystkim te przygotowania upłyną dobrze, bez kontuzji, bez problemów i że w następnym sezonie maryna będzie znów czołową zawodniczką Pucharu Świata, zwłaszcza w gigancie. A naszym gościem był Marcin Orłowski, trener maryny gąsienicy Daniel. Bardzo Ci Marcinie, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Również do usłyszenia. Dziękuję. Ja również Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia.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 Daria Widawska, zapraszamy o 9.06 w sobotę. Andrzej Sołtysik. Autopromocja. To są informacje polskiego Radia 24. Minęła 20.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał mężczyzna, który potrącił samochodem posła lewicy Łukasza Litewkę. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. 57-latek wjechał wiad wiadącego rowerem parlamentarzystę. Łukasz Litewka zginął na miejscu. Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu powiedział, że kierowca przyznał się do winy.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 podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Polska i Estonia współpracują w kwestii wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Zawiadomienie do estońskiej prokuratury złożyli byli członkowie Rady Nadzorczej estońskiej spółki, powiązanej z największą polską giełdą kryptowalut. Minister Finansów Andrzej Domański podkreśla, że ustawa o kryptowalutach zawetowana przez prezydenta mogła wyjść w życie już pod koniec zeszłego roku. Miała m.in. Wzmo wzmocnić pozycję regulatora rynku. Takim regulatorem rynku w mojej ocenie zdecydowanie najlepszym jest Komisja Nadzoru Finansowego. To ona otrzymałaby w naszej ustawie odpowiednie narzędzia, takie jak chociażby blokada podejrzanych stron internetowych, czy blokada rachunków kryptoaktywów, które mogą przecież służyć także finansowaniu działalności dywersyjnej. Do polskiej prokuratury wpłynęło ponad tysiąc zgłoszeń od osób, które straciły oszczędności na giełdzie Zonda Krypto. Śledztwo prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Początek weekendu zapowiada się słoneczny. Jednak nie na długo. Jutro do 20 stopni Celsjusza. Od niedzieli napływ arktycznego powietrza przyniesie gwałtowne ochłodzenie. Mówi synoptyki MGW Agnieszka Prasek.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 Jutro najładniejsza pogoda na południu, gdzie temperatura wzrośnie maksymalnie do 20 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie termometry wskażą około 10 stopni. 33 minuty po godzinie 20. Wieczór w Polskim Radiu 24. Gdyby chcieć opisać relacje między burmistrzem Nowego Jorku a prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, trzeba by powiedzieć, że to skomplikowane. Magdalena Skajewska razem ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówię o tyle skomplikowane, że Donald Trump burmistrza Nowego Jorku swego czasu nazywał komunistą i dżihadystą, a z kolei burmistrz Nowego Jorku Donalda Trumpa nazywał faszystą. Ale podobno po kampanii wiele się pozmieniało. To skomplikowana relacja? Wydaje mi się, że wciąż jest skomplikowana. <śmiech> tak, to określenie wydaje się zasadne. Rzeczywiście po wyborze Mamdaniego i, i podczas jego wizyty w Białym Domu Donald Trump i on sam, burmistrz Nowego Jorku wydawali się w, ta, w taki cywilizowany sposób i ze sobą rozmawiać bez używania żadnych inwektywów. To wyglądało wszystko kulturalnie i nieźle. Natomiast nie ulega wątpliwości, że są to politycy z dwóch kompletnie różnych światów politycznych, Bym powiedziała taki, takie dwie skrajności i dojść im do porozumienia będzie bardzo trudno. Nowy Jork to jest miejsce, jak wiemy, bardzo bliskie sercu Donalda Trumpa, bo przecież to jest też Trzątałem. jego miasta. Oczywiście, że tak. No a Zoran Mamdani chce gruntownie przebudować Nowy Jork na swoją modłę. Jak to dokładnie wygląda, to o tym właśnie będę rozmawiała z moim gościem. Zapraszam. Świat w powiększeniu. Obiecywał bezpłatne autobusy, bezpłatną opiekę nad dziećmi, ochronę najemców, wyższe płace i wzrost podatków dla najbogatszych. Nazywa się socjalistą i chce uczynić Nowy Jork miastem, w którym mniej zamożni Amerykanie będą mogli godnie żyć. Zoran Mamdani, bo o nim mowa świętował niedawno 100 dni swojej kadencji na stanowisku burmistrza Nowego Jorku. Miasta Donalda Trumpa i wielu innych milionerów, z którymi nie bez powodu ma dziś na pieńku. Czy jego propozycje to tylko tani populary, czy rzeczywiście pomysł na to, jak zmienić miasto, które nigdy nie śpi, na lepsze? Magdalena Skajewska, witam i zapraszam na Świat w Powiększeniu, w którym dziś właśnie o tym będziemy mówić. A moim i Państwa gościem jest dr Mariusz Wolf, wykładowca akademicki z Nowego Jorku i autor książki This Breed Called Americans. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, się. Nie wiem, czy słuchałeś przemówienia wygłoszonego przez Mamdaniego z okazji jego pierwszych 100 dni urzędowania. On wtedy zwrócił uwagę na wysiłki mające na celu zapewnienie bezpłatnej opieki nad dziećmi poniżej drugiego roku życia, zwiększenie ochrony najemców, dążenie do obniżenia kosztów artykułów spożywczych. No dużo tego. Jak mu idzie według ciebie? No, bo oczywiście słucham, mam do niego i patrzę na to wszystko przez pryzmat mój zawodowy, czyli komunikacji politycznej. No z strony komunikacji politycznej to wszystko, to, co mam do niej, obiecuje wygląda bardzo atrakcyjnie dla wielu ludzi. No, oczywiście na tyle atrakcyjnie, że go wybrano burmistrzem Nowego Jorku w ubiegłym roku. No i pytanie, czy te rzeczy, które on proponuje, da się wprowadzić. No to jest bardzo dobre pytanie. Jak sama powiedziałaś, mam danie, nazywa się socjalistą i ten socjalizm, taki prawdziwy socjalizm chciałby widzieć też w Nowym Jorku. Uwaga w mieście, które z między innymi słynie z wielkich pieniędzy, z milionerów i wysokich budynków. No i ciekawy jestem, czy te dwa systemy, czy te dwa światy, da się ze sobą jakoś pogodzić. Na razie idzie mu nie sporo, niestety muszę powiedzieć, i to z wielu, z wielu różnych powodów. Dlaczego na przykład? No obiecywał wiele rzeczy, na przykład na przykład darmowy transport publiczny, ponieważ transport publiczny w Nowym Jorku, no i tak jest relatywnie słaby, choć jak na Stany Zjednoczone można powiedzieć, że jest rewelacyjny, ale jest drogi. Zara Mandani mówi, że no, mniej zamożni nowojorczycy muszą mieć możliwość dojazdu do pracy, na przykład e, ceny biletów są tak wysokie, że bardzo im utrudniają e, ten dojazd. W związku z tym wpadł na pomysł, że ta komunikacja publiczna powinna być darmowa. I co, już te autobusy no, to... darmowe jeżdżą po mieście? <śmiech> No, trudno się właśnie nie zgodzić, że, że to byłby świetny pomysł, ale jeszcze nie jeżdżą więcej. Chyba okaże się, że nie do końca, mm, nie do końca będą jeździły, a na pewno w nie w dającej się przewidzieć e, przyszłości. E, bo ten socjalizm, e, o którym e, mówi e, Zoran Mamdani, e, jednak e, i tutaj zdziwienie pewnie dla wielu ludzi, wymaga pieniędzy. A tych pieniędzy Nowy Jork, miasto i Nowy Jork, stan no nie mają wystarczająco, żeby te wszystkie pomysły opłacić. No ale są też pomysły na to, jak te pieniądze zebrać. Pomysły jeszcze nie wprowadzone, ale już zapowiedziane. Mam na myśli chociażby ten ostatni pomysł dotyczący podatku dla, uwaga, najbogatszych z bogatych. To miałaby być taka roczna opłata dla właścicieli nieruchomości o wartości powyżej 5 milionów dolarów, którzy utrzymują je jako drugie miejsce zamieszkania. Czyli nie mieszkają de facto w Nowym Jorku, natomiast zachowują tę nieruchomość jako niezamieszkaną inwestycję. No i mam danie tłumaczy, że właśnie w ten sposób chce do kasy miejskiej wprowadzić co najmniej 500 milionów dolarów. Zanim poproszę Cię o skomentowanie tego pomysłu, to może posłuchajmy gubernator stanu Nowy Jork, Kathy Hochul, która ostatnio mówiła o tym, że już podatków w Nowym Jorku dość. What I want to make sure we are smart about is having Chcę się upewnić, że inteligentnie podchodzimy do podatków, że nie nakładamy nowych podatków tylko po to, by je nakładać i że jesteśmy świadomi tego, że potrzebujemy mieszkańców z wysokimi dochodami, by dokładali się do hojnych programów socjalnych, które chcemy mieć w naszym stanie. Znalazło się paru patriotycznych miliarderów, ja na to okej, okay, wypiszcie mi czek, ale jeśli naprawdę chcecie się przydać, to lećcie do Palm Beach i zobaczcie, czy uda się sprowadzić innych z powrotem, bo nasza baza podatkowa została podkopana. Skąd to Palm Beach? Czy, do, czy na Florydę teraz y, uciekają milionerzy z Nowego Jorku właśnie dlatego, że obawiają się tych wyższych podatków? No więc okazuje się, że y, milionerzy, także milionerzy amerykańscy, y, potrafią liczyć i potrafią używać y, własnej głowy, mm. potrafią myśleć, więc jeśli gdzieś w jakimś miejscu ktoś proponuje, że podniesie y, im podatki, y, to oni z tamtego miejsca y, o dziwo wyjeżdżają. To ja pozwalam sobie, że nie taki lekki ton, dlatego że w tym przypadku, w przypadku pani gubernator Hokul, y, ten przekaz polityczny jest, y, jest tak słaby, że chyba trzeba się w niego tak naprawdę śmiać. Z powodu podatków i z różnych innych powodów. Z, Nowy Jorku w ciągu, z stanu Nowy Jork w ciągu kilku ostatnich lat, lat wyjechało około pół miliona ludzi. Czy to jest dużo, czy mało? W całym stanie mieszka około 20 milionów ludzi. No ale mówisz Czego o kilku zawodowo... ostatnich latach, tak? tak? No to Mamdani jest na swoim urzędzie dopiero od stycznia. To czy to idzie rzeczywiście na jego rachunek? No nie do końca. Rozmawiano o pani gubernator Hokul. Ona w 2012 roku, kiedy na informację, że chciałaby wprowadzać wyższe podatki, żeby opłacić projekty socjalne, kiedy, kiedy ją zapytano, co zrobić z tymi, którzy wyjeżdżają, powiedziała wprost, niech sobie jadą. I pojechali. Pojechali, do, pojechali na Florydę, pojechali do Teksasu, czyli do miejsc, gdzie podatki są niższe i jakoś nie chcą wracać. To tutaj chciałbym zwrócić uwagę ten fragment wypowiedzi pani gubernator, który puściłaś. On zawiera słowo patriotyczne. Mhm. Z od strony przekazu politycznego to słowo patriotyczne, ona w ogóle nie należy do języka lewicowego w takim szerokim rozumieniu, czyli ani Partii Demokratycznej, a już na pewno jej, jej lewego skrzydła. No specjalnie używa słowa, które trochę kojarzy się właśnie no raczej z konserwatyzmem, czy Partią Republikańską, ale robi to świadomie na pewno, ale czy robi to skutecznie to jest, zupełnie, to jest zupełnie inna historia no i tu jest oczywiście pytanie, czy skoro ona już z tej perspektywy kilkuletnie, jak patrzy na tę bazę podatkową, jak to powiedziała, która została podkopana i widzi jednak negatywne skutki tych działań, tego podwyższenia podatków, no to czy mam Dani się rzeczywiście zdecyduje na wprowadzenie tego opodatkowania dla najbogatszych z bogatych? No chyba, że miałaby być to bardzo mała grupa ludzi, bardzo zawężona. To określenia najbogatsi z bogatych w kontekście pięciu mieszkań, które kosztują, czy domów, które kosztują 5 milionów dolarów w mieście Nowym Jorku, to jest naprawdę bardzo duża liczba ludzi, bo 5 milionów dolarów na Nowy Jork to nie jest aż tak, jest aż tak wiele. Oczywiście mówimy tu o, o kontekście, o proporcjonalności pewnego rodzaju, ale żeby pozwolić sobie na mieszkanie w Nowym Jorku to... Trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy. No i teraz jest pytanie takie, co zrobią ci ludzie, którzy dowiadują się, że ich mieszkanie w Nowym Jorku będzie drugie mieszkanie, do którego przyjeżdżają być może raz w roku, być może być może częściej, być może rzadziej, że ono zostanie opodatkowane dodatkowo. No pierwszą rzeczą, którą większość z nich zrobi, to po prostu sprzeda takie mieszkanie, wyniesie się i tyle będzie z ich podatków. Um, Amerykanie generalnie jednak z, z, do socjalizmu y, podchodzą z pewnego rodzaju dystansem. Y, być, może nauczeni, y, być może nauczeni historią, być może y, podchodzący do tego w sposób taki trochę sceptyczny. Jeżeli ktoś im mówi, że to państwo weźmie od nich pieniądze, i, oni, I to państwo teraz będzie państwo, czy stan, czy, czy administracja miejska I teraz, i teraz ta administracja będzie zarządzała tymi pieniędzmi po to, żeby, żeby prowadzić sprawiedliwą ich redystrybucję. No, to nie do końca tak jest z, z urzędami zarządzanymi przez takie organizmy państwowe czy czy stanowe, czy miejskie. Amerykanie mają na co dzień do czynienia. Tu już takim standardowym przykładem jest, są lokalne oddziały DMV, tak, czyli wydziałów komunikacji. To takie miejsce, gdzie można zarejestrowa zarejestrować samochód albo odnowić prawo jazdy. I to są miejsca, które kojarzą się, są legendarne, jeśli chodzi o brak wydajności pracy. Wczoraj dokładnie z moim kolegą rozmawiałem, który... Spędził tam godzinę i 40 minut czekając na, czekając na swoją kolejkę. Także ten sceptycyzm amerykański do zarządzania pieniędzmi, ich własnymi pieniędzmi, bo mówimy o podatkach, przez państwo jest chyba troszeczkę uzasadniony. To wróćmy w takim razie do sytuacji obecnej. Skąd te pieniądze są teraz i jak one są zarządzane? Bo mówiłeś o tych wysokich wieżowcach, o tych miliarderach, którzy mieszkają w Nowym Jorku. No Nowy Jork to też jest stan, który znany jest z dość wysokich już teraz obciążeń podatkowych. Ci milionerzy Ci, którzy zostali tam są, więc te podatki tam odprowadzają, więc jakieś dochody także e, stanu czy też miasta są... I spotkałam się z takim zarzutem, że tak naprawdę nie problemem są podatki czy też potrzeba ich zwiększania, ale właśnie złe zarządzanie pieniędzmi przez miasto, co objawia się między innymi także w bardzo niskiej dość jakości usług, jakie, jakie są w Nowym Jorku. Podawany był przykład chociażby wyrzucania śmieci, czy też prawda, oczyszczania miasta, czy, czy też innych tego typu usług, za które odpowiedzialiśmy odpowiedzialne jest miasto, powiedz czy ty zgadzasz się z tym, że tak naprawdę te urzędy, które są odpowiedzialne za rozporządzanie tymi pieniędzmi z podatków chociażby, które napływają, nie objawiają się w tym, że nowojorczycy no na przykład nie mają jakichś nieprzyjemnych zapachów w mieście, czy też, czy też dobrze odprowadzonych śmieci? No, to jest dokładnie to, o czym przed chwilą mówiłem. W Amerykanie nie mają zaufania i to faktycznie być może nie tylko chodzi o sam fakt płacenia podatków, nawet, nawet wyższych podatków przez osoby bardziej wamożne, tylko jeżeli widzą, że te ich pieniądze są zwyczajnie marnotrawione albo nie działają tak, jak powinny, to być, może, to być może ten ich sceptycyzm, o którym wspomniałem wcześniej, jeszcze bardziej rośnie. I czasami socjaliści amerykańscy odwołują się do tego, że oni nie mówią o socjalizmie takim, jaki jest na Kubie na przykład, czy takim, jaki jest w Związku Radzieckim, ale takim, jaki jest na przykład w Danii czy państwach skandynawskich. I oni by chcieli, żeby Stany Zjednoczone wyglądały tak jak Szwecja, Norwegia czy Dania. Pomysł jest dobry, ale różnic jest tak wiele że y, tych dwóch rzeczy do siebie się y, przystawić i porównać ze sobą nie da. Bo być może y, podatnik duński czy szwedzki, y, płacąc nawet wysokie podatki, y, y, y, widzi, jak ich państwo się rozwija, jak świetnie y, działa na przykład, nie wiem, służba zdrowia, powiedzmy, czy urzędy i y, y, y, być może jest w stanie przełknąć tę gorzkę, gorzką pigułkę y, wysokich podatków, no ale w Stanach Zjednoczonych y, jednak mimo wszystko taka kultura e, indywidualizmu i też prywatnej własności są e, na tyle mocno rozwinięte, na tyle silne, że przeciętnemu Amerykaninowi naprawdę trudno jest uwierzyć, że lepiej będzie, jeżeli odda więcej pieniędzy państwu i to państwo już na pewno dobrze e, e, te e, pieniądze e, wyda. No, ci młodzi socjaliści, e, których częścią jest Zora Dani? A, i bardzo często powtarzają na zarzut, że nikt nie jest w stanie pokazać państwa na świecie, które, w którym socjalizm działał, czy, czy, czy działa do dzisiaj, odpowiadają, że no, ale my zrobimy to lepiej, bo tamten socjalizm, nie wiem, czy w Związku Radzieckim, czy na Kubie, czy, czy, czy w Chinach, czy w Korei Północnej, to on był źle zrobiony, my zrobimy to lepiej. Ale to y, przypomina mi się taki y, bardzo stary dowcip y, jeszcze w lat 80 kiedy y, odbyła się konferencja związana z kosmosem i różne państwa chciały tam pokazać, co one będą robiły w danym roku. No i wstaje delegacja ze Związku Radzieckiego, która mówi, a my w tym roku polecimy na słońce. No, śmieją się w nich, mówią, no jak na słońce przecież was spali. Na co Sowieci odpowiadają, nie, nie, nie. My polecimy w nocy. I to jest trochę taki rodzaj myślenia, mam wrażenie, który tych młodych socjalistów, idealistów troszeczkę oślepia. No ale przyznasz, Bo... że z drugiej strony te wszystkie pomysły, o których mówi mam Dani, bezpłatna opieka nad dziećmi, ochrona najemców przed właścicielami, którzy bezpodstawnie podwyższają czynsze, wyższe płace... No, to są rzeczy, z którymi no, chyba każdy by się zgodził, że są potrzebne, są ważne. No, dla nas na przykład w Polsce bezpłatna służba zdrowia no, to jest coś oczywistego, coś normalnego, nawet jeżeli ta służba zdrowia ma różne problemy. No, Amerykanie już na to nie mogą liczyć. Y publiczne żłobki, czy też publiczne przedszkola to także tutaj w Polsce, w Europie także się zdarza. To jest coś absolutnie normalnego, a w Stanach, w takim Nowym Jorku już nie, no co w tym złego jest z drugiej strony, że mam danie i chcę to wprowadzić. Łapiesz się Magdaleno na pułapkę przekazu politycznego, bo mówisz, że ta służba zdrowia jest darmowa, a ona nie jest darmowa, bo to, to co sugerujesz to musiałoby się sprowadzać do tego, że lekarze, pielęgniarki pracowaliby za darmo, że prąd, taka instytucja dostawałaby za darmo, wodę i ścieki zostałyby w niej za darmo odprowadzone ale ktoś musi za to zapłacić. I pytanie jest takie, bo to, to jest też... Ja często z moimi studentami na ten temat rozmawiam i oni używają dokładnie tego języka. W Europie przecież wszystko jest za darmo. Jeszcze do, dorzucają do tego uniwersytety. I teraz jest pytanie takie, no naprawdę jest to za darmo? Ktoś musi za to zapłacić, tak? Czyli albo, albo płaci e, indywidualny podatnik, w swojej własnej kieszeni, kiedy wsiada do autobusu i płaci ileś tam pieniędzy za, za bilet, albo, albo robią to wszyscy z jakiejś jednej wspólnej kasy. To nie jest za darmo, tylko z czyichś pieniędzy. No i teraz znowu wracamy do tego momentu, kiedy zamożny podatnik mógłby spojrzeć na dobrze zarządzane pieniądze, na te szkoły, przychodnie zdrowia i tak dalej, te ośrodki zdrowia no i powiedziałby sobie z dumą tak, to z moich podatków to jest świetnie zażądne. no niestety nie jest, jak się okazuje etyka pracy nie we wszystkich narodach jest taka sama i być może stąd te, te różnice, które polegają na tym, że jednak chyba warto zarządzać swoimi pieniędzmi a nie oddać je komuś na natury rzeczy kto z natury rzeczy o te pieniądze za bardzo nie dba. To jeszcze jeden pomysł, bardzo ciekawy, choć też bardzo kontrowersyjny Zorana niego. Posłuchajmy, co mówił podczas swojego przemówienia na 100 dni swojej kadencji. Sklepy, w których ceny są uczciwe, pracownicy traktowani z godnością i gdzie nowojorczycy rzeczywiście mogą sobie pozwolić na zakupy. W naszych sklepach jajka będą tańsze, chleb będzie tańszy, zakupy spożywcze przestaną być nierozwiązywalnym problemem. Jednym z takich sklepów będzie La Marqueta Enel Barrio czyli mały targ w okolicy. Takie sklepy miejskie, to o tym właśnie mówi Zoran Mamdani, to także jest jeden z jego pomysłów. Taki, taki sklep już powstał. Powiedz, jaki jest jego los? Tam jest pewnie dużo zainteresowanych. No jest zainteresowanie olbrzymie. No, <śmiech> Nie przypominają się moje młode lata, ponieważ już jestem starszym panem i dobrze pamiętam, jak socjalizm w Polsce pięknie nie działał i jak nie działały ceny regulowane i tutaj niestety się powtarza to samo. Znaczy, no, no, no, no Nie da się tego zrobić inaczej. Powstał jeden taki sklep, do którego nagle kolejki ciągnęły się przez kilka przecznic, czyli tak zwanych amerykańskich bloków i w bardzo krótkim czasie... Wszystkie towary zostały stamtąd wykupione. Nowy Jork jest miastem drogim. Nie sądzę, żeby to kogokolwiek dziwiło, takie stwierdzenie. I rzeczywiście jakiś rodzaj pomocy, jakiś rodzaj wspólnego zarządzania tymi bogatymi mieszkańcami Nowego Jorku jest potrzebny. Tylko pytanie, jak to zrobić? Bo wprowadzanie takiego, takiego socjalizmu jeden do jednego bardzo szybko przestaje działać. Socjalizm, jak wiemy, przestaje działać w momencie, kiedy kończą się pieniądze, z których, z których można ten socjalizm fundować. I być może jest czas na to, żeby amerykański czy nowojorski system kapitalistyczny troszeczkę jednak spróbować ochrzcić tym socjalizmem. Może i być może. Jakaś ta większa redystrybucja jest potrzebna, ale ona musi też być y, skuteczna y, także od y, strony wydajności. No, niestety nie da się tych dwóch rzeczy y, ze sobą pożenić inaczej. Y, I wtedy, tylko i tylko wtedy będzie można y, mówić o jakimś sukcesie. Na razie te dni Zorana mam do niego, a nawet od strony przekazu politycznego, ale także od strony rzeczywistości nie wyglądają różowo. To jeszcze jedna kwestia, bo y, rzeczywiście ta agenda Zorana Mamdaniego, zwłaszcza na polu podatkowym, czy też y, takim społecznym, budzi kontrowersję. Ale niektórzy by powiedzieli, że nie aż takie jak jego stosunek do Izraela. Demokratyczny socjalista już pierwszego dnia unieważnił symboliczne proizraelskie decyzje swojego poprzednika, czym wywołał oburzenie izraelskich władz w poście na Platformie X izraelskie MZ. Napisał, to nie jest przywództwo, to dolewanie antysemickiej halo, halo. oliwy do ognia. Panie doktorze, słyszymy się? Nie słyszymy. Halo, halo, czy się słyszymy? Mamy chyba jakieś problemy techniczne. Ja może przeczytam całe to oświadczenie izraelskiego msz -u. Otóż już w pierwszym dniu urzędowania czytamy. Nowojorski burmistrz Mamdani pokazuje swoją prawdziwą twarz, wycofuje definicję dotyczącą antysemityzmu i znosi ograniczenia dotyczące bojkotu Izraela, czy też możliwości bojkotowania Izraela. To nie jest przywództwo, to jest dolewanie antysemickiej oliwy do ognia, więc izraelskie władze długo nie czekały, żeby nazwać Mamdaniego antysemitą. On z kolei wielokrotnie takie zarzuty odrzucał, twierdząc, że jego krytyka Izraela, jak można się domyślać w kontekście, w kontekście wojny w strefie gazy, czy też wojny z Libanem i z Iranem wynika, uwaga, z troski o prawa człowieka. Zapewnił, że będzie chronić nowojorską społeczność żydowską, pozostając przy swoich wyrazistych poglądach w sprawie Bliskiego Wschodu. No właśnie, ciekawe jest to, co na to wszystko nowojorscy Żydzi, ale już chyba dzisiaj na to pytanie. Nie uzyskamy odpowiedzi, bo straciliśmy połączenie z doktorem Mariuszem Wolfem, ale do tego tematu z pewnością będziemy wracać, bo tak jak państwo słyszeli, agenda, pomysły, propozycje Zorana Mamdaniego są bardzo ciekawe, czasem bardzo trudne do zrealizowania, no i też spotykające się z dużym sprzeciwem zainteresowanych. To ja przypomnę, doktor Mariusz Wolf, wykładowca akademicki z Nowego Jorku, autor książki This Britain" called Americans był państwa i moim gościem, a do tematu Nowego Jorku, do tematu Stanów Zjednoczonych z pewnością z panem doktorem jeszcze będziemy wracać. Na dzisiaj to już wszystko. Magdalena Skajewska dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne Świat w powiększeniu już w poniedziałek. Do usłyszenia. Świat w powiększeniu.